Ewangelia Mateusza, rozdział czwarty. Wtedy Jezus zawiedziony jest na puszczę od ducha, aby był kuszony od diabła. A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, potem łaknął. I przystąpiwszy do niego kusiciel rzekł, Jeśliś jest Syn Boży, rzecz, aby się te kamienie stały chlebem. A on odpowiadając, rzekł, napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem pochodzącym przez usta Boże. Wtedy go wziął diabeł do miasta świętego i postawił go na ganku kościelnym. I rzekł mu, Jeśliś jest Syn Boży, spuść się na dół, albowiem napisano, Iż aniołom swoim przykazał o Tobie i będą Cię na rękach nosili, abyś znać nie obraził o kamień nogi swojej. Rzekł mu Jezus. Za się napisano. Nie będziesz kusił Pana Boga Twego. Wziął go za się diabeł na górę bardzo wysoką i pokazał mu wszystkie królestwa świata i sławę ich i rzekł mu. To wszystko dam tobie, jeśli upadłszy i pokłonisz mi się. Wtedy mu rzekł Jezus, pójdź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu Twemu kłaniać się będziesz i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy go opuścił diabeł, a oto aniołowie przystąpili i służyli mu. A gdy usłyszał Jezus, iż Jan był podany do więzienia, wrócił się do Galilei. A opuściwszy Nazaret, przyszedł i mieszkał w Kapernaum, który jest nad morzem w granicach Zabulonowych i Neftalimowych, aby się wypełniło, co powiedziano przez Izajasza proroka mówiącego. Ziemia Zabulonowa i ziemia neftalimowa przy drodze morskiej za Jordanem, Galileja Poganów, lud, który siedział w ciemności, widział światłość wielką, a siedzącym w krainie i w cieniu śmierci weszła im światłość. Od onego czasu począł Jezus kazać i mówić, pokutujcie,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 a oni zaraz opuściwszy sieci szli za nim. A postąpiwszy stamtąd ujrzał drugich dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeuszowego i Jana, brata jego, w łodzi z Zebedeuszem ojcem ich, poprawiających sieci swoje i wezwał ich. A oni wnetże opuściwszy łódź i ojca swego poszli za nim. I obchodził Jezus wszystką Galileję, ucząc w boźnicach ich i każąc Ewangelię Królestwa, a uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc między ludem. I rozeszła się wieść o Nim po wszystkiej Syrii, I przywodzono do Niego wszystkie źle się mające, a rozmaitymi chorobami i mękami zdjęte, Także i opętane, i lunatyki, i powietrze ruszone, i uzdrawiał je. A szedł za nim lud wielki z Galilei i z dziesięciu miast i z Jeruzalemu i z ludzkiej ziemi i zza Jordania.